Bo prawdziwa miłość, co robi z pojaźnią, ją ją, ją, ją, A więc, jeżeli ktoś wprowadza prawa do miłości, tak, prawa zewnętrzne, co wolno czy nie wolno, tak, to to jest co? Grzech. Bo ludzie zaczynają się bać. Czy mi to wolno? Czy mi tego nie wolno? Czy mi to wolno, a tego nie wolno? Jakim, jakim prawem Bóg się w ogóle tak nie wypowiada. Ja będę w niedzielę mówił o, o bardzo ważnej rzeczy, no, takie poselstwo da mi było, ale w związku, w związku z, z, z, to, z tym, o czym mówię teraz, ale teraz musimy sobie uświadomić bardzo ważną kwestię. Łaska to jest upodobanie Boże. Bo w wdzięk, uroda. Pierwsza formuła łaski. Bóg kocha Cię, bo się upodobasz. Obie, więc spodobałeś mu się raz na zawsze. Rozumiesz? Bo Bóg jest monogamistą. Rozumiecie? On nie ma zachwiania. On jest monogamistą. On, jak sobie upatrzył ciebie, jak mu się spodobałeś, jak go jak, zainspirowałeś, tym, że w niego uwierzyłeś, to on jest z tobą do końca. Do końca. Do końca, do końca, do końca. Rozumiesz? Do końca jest z tobą. Do końca rozgrywki. Do końca rozgrywki. Do końca tego, co się zwie popularnie dzisiaj. Do końca. Dlatego też, ja na przykład się w ogóle nie boję tego, że ja Boga zawiodę. Okej? Okay? Bo Bóg mnie, wiecie co? Nie pilnuje ale... Nie dbam też o to, aby zasłużyć na cokolwiek u Boga. No bo ja się Mu podoba. Więc trzeba pan gdzieś zasłużyć. Podoba mu się. Podobał mu się. Robię mu prezenty z siebie. Ale nie, nie dlatego, nie. aby zasłużyć. Ale nie. dlatego, aby sprawić przyjemność. Ponieważ jedyną odpowiedzią na miłość jest wdzięczność. Nie. Rozumiesz? Jedyną odpowiedzią na miłość jest wdzięczność. Jedyną odpowiedzią na to, że On się we mnie zakochał, tak? jest moja odpowiedź, kocham też Ciebie. Powiem Wam, najpierw się Bóg we mnie zakochał, dopiero potem ja się w Bogu zakochałem. To najpierw On się we mnie zakochał. Najpierw, najpierw. Ta moja miłość do Niego to była odpowiedź. W ogóle ja Mu odpowiedziałem na to. To On jest dawcą, a ja biorcą. On jest inspiratorem. On powiedział, Ty mi się podobasz. I wtedy ja zaakceptowałem to, że Jemu się podobał i powiedziałem, też mi się podobasz. Bo zaakceptowanie tego, że Ty się podobasz Bogu, powoduje, że zaczynasz mieć odczucia, które są odczuciami pozytywnymi wobec Boga. Czym jest Nowe Narodzenie? To odpowiedź Boga na Jego miłość do nas. To on, dlatego jest napisane, przyszedłem do tych, którzy mnie, co? Nie szukali. Oni mnie nie szukali, ja do nich przyszedłem. Jestem, halo? Rozumiesz? Zrozum to. Bóg musi stanowić dla Ciebie wartość, tak? Którą się mierzy łaską. Nie mierzymy Bożej wartości, no jak również relacji między nami, a Bogiem, inną miarą. Nie mierzymy. Nie mierzymy poprawnością. ok? Nie mierzymy posłuszeństwem. Ja będę dzisiaj mówił na temat, na temat posłuszeństwa między innymi na trzeciej sesji. Ale tym się tego nie mierzy. Ja dopiero to zrobię na trzeciej sesji, bo my, my musimy zrozumieć, o co tutaj chodzi. Posłuchaj. Między sługą a przyjacielem mam tylko fragment tego, o co będę mówił w niedzielę, jest, jest różnica wielka. Rozumiesz? Między sługą a przyjacielem. Dla sługi pierwszą rzeczą, rozumiecie, jest posłuszeństwo. Dla przyjaciela pierwszą rzeczą nie jest posłuszeństwo. Również jest dla niego posłuszeństwo ważne. Ale w przyjaźni liczy się coś więcej, inaczej. Coś jest pierwsze niż posłuszeństwo. Coś jest pierwsze. I te coś pierwsze, rozumiecie? To jest obecność. Przyjaciele chcą od siebie obecności, a nie posłuszeństwa. Dlatego on powiedział, nie nazywam was już czym? Sługami, ale przyjaciółmi przyjaźni istnieje główna rzecz, główna rzeczą w przyjaźni to jest obecność. Tak? Obecność. To jest w ogóle ciekawe w tym wszystkim. Jak to zgłębisz, to Cię to w ogóle wyswobodzi, wyjdziesz na wolność. Wyjdziesz na wolność. Słowo, które czytałem, albowiem czyle Jego jesteśmy, stworzenie w Chrystusie Jezusie Ku uczynkom dobrem, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Te słowo czyn oznacza dzieło, praca, wybór. Słowo zgotował. Użyte słowo greckie, na, na, na przytłoczonym zgotował, oznacza przygotować coś wcześniej. A słowo chodzić, przechadzać się, zachowywać się i żyć. Kiedy weźmiesz ten ostatni który tutaj czytałem w ten sposób, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili, list do Efesja 2.10, i oryginał mówi, albowiem czynem Jego jesteśmy, czyli w wyniku tego, żeby Mu się spodobaliśmy, tak? On rozpoczął w nas pewne działanie przygotowawcze, na co przygotowawcze, na co on zaczął nas przygotowywać? Na to, co wcześniej uczynił w związku z każdym elementem naszego życia. Coś ci powiem, co to znaczy żyć z łaski. To znaczy mieć świadomość, że Bóg mnie tak kocha, że przygotował każdy mój uczynek, aż do końca tej przygotował go! I uwolnił do Niego moc. Pytam, gdzie miejsce na staranie się o cokolwiek? Gdzie miejsce na pracę? Gdzie miejsce na to, aby teraz... Ja tu mam jak dzieje, mówią, trzeba włożyć w to dużo pracy. Ale po co? Skoro są przygotowane doskonałe czyny dla mnie. Na wielkiej Bożej ścianie. Mam swoje miejsce, mam swoją tabliczkę, jest tam napisane, Artur Ceroński, Syn Boga Żywego rozpoznał Jezusa w 2001 roku, rozpoznał miłość i ją przyjął, rozumiecie, mam taką tablicę swoją, a Ty masz swoją, w wyniku czego zabezpieczyłem Go i jest tam miliard uczynków. Zabezpieczyłem go. A teraz będę w nim stwarzał umiejętność rozpoznawania tychże uczynków i praja ich jak swoje. Im dłużej chodzę z Bogiem, tym mniej się stawię. Im dłużej chodzę z Bogiem, tym jestem bardziej wolny od jakichkolwiek form starania się im dłużej chodzę z Bogiem, tym lepiej robię rzeczy, one mi lepiej wychodzą. Sandra siedziała trzy miesiące, za stare rzeczy. Wyszła kilka dni temu i wczoraj była z nami na ulicy. Jak jechaliśmy samochodem, Sandra powiedziała do mnie takie coś. Taka byłam spięta, jak głosiłam na ulicy. A ja do niej powiedziałem, Sandra, to było twoje najlepsze głoszenie, jakie słyszałam w życiu. Ponieważ ona przebywała z tym w więzieniu, przebywała z Bogiem. Trzy miesiące jej nie widziałem i trzy miesiące jej nie słyszałem w zasadzie. Nie miałem z nią kontaktu. Po trzech miesiącach zobaczyłem różnicę. Namaszczenie w niej wzrosło. Wzrosło jej namaszczenie. To jest widzialne, odczuwalne i dotykalne. Dlaczego tak się stało? ponieważ przybliżyła się do tego Boga, którego poznała. W wyniku czego zaczęła sięgać po doskonałe uczynki przeznaczone dla niej przed założeniem świata. Ludzie, łaska wyklucza staranie się. Albo się podobasz Bogu, albo się starasz. Jeżeli w kimś z was jest staranie się o cokolwiek, na podstawie Słowa Bożego, które przed chwileczką głosiłem Musisz się nawrócić To grzech starać się Taki sam grzech, jak każdy inny Powiem więcej, robiący dramatyczne spustoszenie Ludzie starający się To są ludzie, którzy nie są, nie odczuwają miłości Nie czują się kochani Ludzie starający się, to ludzie, którzy myślą, że muszą zapracować na coś. Zapracować, zarobić, zapodobać się, rozumiesz? Muszę coś zrobić, żeby się podobać. Muszę służyć. Służyć. W tym kraju jest pełno ludzi, którzy służą dlatego, że chcą zapracować na obecność Bożą zapracować na coś. Oni tego tak nie nazywają. No tak. O, służę Bogu, ponieważ jestem nawrócony do Jezusa. Ale kiedy przyjrzysz się, dlaczego on służy Bogu, to zobaczysz, że wcale nie dlatego, że jest nawrócony do Jezusa. Przyjrzysz się temu człowiekowi i zobaczysz, że on służy Bogu. Ponieważ on uważa, że jak on nie będzie służył, to coś mu przepadnie. Ludzie przychodzą do Kościoła, bo myślą, że ktoś ich ominie. Jeżeli przychodzisz do Kościoła, bo myśl, że ktoś Cię ominie, musisz się nawrócić. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Ty nie wierzysz, że Ty podobasz się Bogu. Wiecie dlaczego ja przychodzę do Kościoła? Bo ja Was kocham. I chcę czuć się kochany przez Was. Dlatego przychodzę do Kościoła, to jest taki powód. Bo ja w ogóle lubię przebywać z ludźmi bożymi. Ja do Kościoła to jest w ogóle jedyny powód, Jak ktoś przychodzi do kościoła z innych pobliwek, to musi się nawrócić. Bo coś mi przepadnie? A co ci ma przepaść? Co to mi przepaść, jak ty masz wszystko? Co może przepaść komuś, kto wszystko ma? Co może przepaść komuś, kto wszystko ma? Wiecie, kto myśli mentalnością, że coś mu przepadnie? Biedak, nędzarz, golas, pustak. Myśli, że coś mu przepadnie. Jakaś czurka jest w tobie, jakaś bieda, jakaś nędza, jakieś niewolnictwo w duszy. I ty mówisz, jak tam nie będę, jak tego nie zrobię, jak tam nie z tego, to mi to przypadnie. Nic mi nie przypadnie. Wczoraj staliśmy w deszczu, w śniegu, głosiliśmy Ewangelię. Wyślijcie, że dlatego, dlatego, że coś nam przypadnie? Nie! Dlatego, żeby ludzie usłyszeli Ewangelii. Wiesz, o co chodzi? W ogóle dlatego, ja że ja lubię głosić, ja To w ogóle o co chodzi? W ogóle nie dlatego jest. To bo to nie lubię. To nie jest kwestia, czy ja lubię, czy nie lubię. Nie rozpatrujemy tego w ogóle w tych kategoriach. tego nie ma w tych kategoriach. Wiesz o co chodzi? W miłości, w miłości jest poświęcenie. Jak ktoś w miłości próbuje odgad... Jakby, teraz czasami wiesz, wchodzi się w coraz głębsze pułapy miłości, tak? Kiedy ludzie mówią, ale wiesz, ja tego nie czuję, tego nie czuję, bracia, wie, weź, weźmie, już mi się, nie chce gadać Jeżeli wchodzisz w miłość, to wiesz, kogo spotkasz na drodze miłości swojej? Wiesz, kogo spotkasz? Ludzi, których imię jest poświęcenie. Yy, tęskniesz za namaszczeniem, tęskniesz za yy, Bożymi dziełami, yy, za prawdziwymi ludźmi Bożymi? Jeżeli spotykasz prawdziwych ludzi Bożych, to wiesz, to ich definiuje? Poświęcenie. Poświęcenie poświęcenie, poświęcenie, bo miłość nie szuka swego. Im potężniejszy Boży Sługa, tym mniej szukający swego. Mniej szuka swoich komfortów, mniej szuka swojego zadowolenia, wszystko składa na ołtarzu przed Bogiem. I teraz podnosi się na tak, a gdzie moje pragnienia? Nie gadał Nie ogólnie. Jeżeli ty dzisiaj już Będąc w służbie, zaczynasz do mnie mówić, gdzie moje pragnienia, tak? To ja się czytam, Ciebie, co robisz w tej służbie, bo myślałem, że ta służba jest twoim pragnieniem. Bo ja myślałem, że Ty realizujesz swoje pragnienia. Bo, bo pragnienia, pragnieniach to uczymy na fundamentach wiary. Ja myślałem, że w ogóle to co robisz, te jest pragnienia? to nie jest. Bo to po co Ty to, to co, co Ty robisz? No służę. Ale po co? Żeby zasłużyć. Łaska polega na tym, że Ty podobasz się Bogu. Stu Jesteś piękny dla Niego. Jesteś piękna dla Niego. Atrakcyjny i atrakcyjna. Bóg daje głębię poznania siebie poprzez to, że mamy zrozumieć, że rzeczy są dla nas przygotowane. Czasami będzie nie wiem, czy to mi wyjdzie. Ja mówię, czemu się martwisz, czy to Ci wyjdzie? Ale czy ja dobrze będę głosił? Ale czy ja na pewno dobrze wybiorę? Czy na pewno dobrze postąpię? Jak możesz zastanawiać się, czy Ty będziesz dobrze głosił? Tadzia Ci wczoraj rozmawialiśmy, ja mówię, pierwsze głoszenia Tadzia, to ja go w ogóle nie umieszczałem w internecie. Posłuchałem, zakrywaliśmy się, ale przesłuchałem tego, nie no mówię, to nie Ale od pewnego momentu zaczął umieszczać głoszenia Tania. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że on zaczął wchodzić w coraz głębsze namaszczenie i zaczął głosić Ewangelię. Aleluja. To oto chodzi ludzie, rozumiesz? To. pytajcie, pogadajcie. On był jak dziki Ale on rozpoznał coś, na przykład że się tego nie można nauczyć, tego nie można wypracować, znaczy można jakoś zrobić zajawkę. Ja czasami patrzę, jak ludzie głoszą w internecie, mówię, Boże kochany, tak się waham, mówię, czy przekroć mu kamereczki przekroć. Ufam, i przekroć, bo nie jest kamereczkę przestała nie przynajmniej tego, myślę, to, to nic tam nie ma, nic. Czy wiecie, że was Bóg kocha? <śmiech> Człowiek. Jak wchodzisz z namaszczeniem, to pierwsza rzecz, która jest, wiecie, jaka jest pierwsza rzecz? Awantura. Zawsze. Zawsze. No po prostu. Spróbuj wsadzić, proszę ciebie, kij w browisko, a potem pocałować brówne. Zobacz, jak <śmiech> to zrobią. Oczy ci wydziąpią. Rozumiesz? To tylko normalna historia, Namaszczenie najpierw wciągnie te główki na twoją głowę. Rozumiesz? O, to jest tak na początku. Bo jest, w internecie możecie znaleźć takie błogosławieństwo telekapryńca, jak sobie piszecie, co Tak, tak na Błogosławieni ci, którzy są na przedzie, gdyż pierwsi będą zastrzeleni. Błogosławieństwo telekapryńca. A, a propos tego, jak ktoś chce literować. Rozumiesz? je ci przodu, bo wiesz... <grym> <grym> Dobra, nie? Nie musisz się starać, ponieważ są tobie stworzone doskonałe czyny. Łaska nie polega na wykonywaniu działań, tylko łaska polega na tym, że wchodzimy w głęboką obecność Boga i zaczynamy rozpoznawać czyny. Widzimy te czyny, nie próbujemy, my widzimy te czyny i zaczynamy je robić, te czyny. Chciałem, żebyśmy zobaczyli teraz, położyli takie podstawy korzystania z łaski. Podstawy korzystania z łaski. I w liście do Efezja w drugim rozdziale, od 5 do 6 czytamy taki tekst. I nas, którzy umarliśmy przez upadki ożywił wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteśmy i wraz z Nim zbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. I teraz tak, podstawową rzeczą, czyli podstawą korzystania z łaski, pierwszą rzeczą, jeżeli chodzi o korzystanie z łaski, to jest coś, co składa się z czterech elementów. Po pierwsze, byłem martwy. Byłem martwy. Byłeś martwy. Nie jestem martwy. Uświadomienie sobie, że byłeś martwy absolutnie i od razu niweluje tak? myślenie pod tytułem, czy ja, aby nie robię pustych przebiegów. Byłeś martwy. Posłuchaj. Bardzo ważną rzeczą jest, czy uważasz się za martwego dla starego życia. Czy Ty jesteś martwy dla starego życia? Za kogo Ty się uważasz? Czy Ty uważasz, że Ty jednak jesteś osobą, która jest wciągana ustawicznie w tą starą, w tą starą formułę? Czy Ty jesteś człowiekiem martwym? Wiesz co to jest człowiek martwy? To jest człowiek niereagujący. Wiesz w ogóle, jak się zaczyna wchodzić w martwotę dla starego? Nie reagujemy. Nie reaguje się. Uczymy się nie reagować. To nie znaczy, że nam się udaje od razu. Ale uczymy się nie reagować. Uczymy się nie reagować. Po drugie, byłeś martwy, a po drugie jesteś żywy. W ogóle mówimy, Ty jesteś żywy. Ty nie jesteś trochę martwy, trochę żywy. Ty nie możesz o sobie myśleć jako trochę o starym człowieku, trochę o nowym człowieku. Toś mówiłem. Ja mam takie jeszcze rzeczy ze starego życia. mówię, w ogóle mnie nie obchodzą twoje rzeczy ze starego życia. Ja się nie. Nie obchodzi mnie to. Ale to lubisz mnie mimo wszystko, ja mówię, nie rozumiesz mnie. Ja cię uważam za żywego. W ogóle za kogo ty się uważasz? Ty, ty w ogóle jesteś martwy, czy żywy jesteś? Jak według Ciebie jesteś? No nie wiem. Ja mówię to Biblię wejść do ręki. Biblia musi trafić do Twojej ręki, a potem musi zacząć trafiać do Twojej głowy. Biblia. Słowo Boga! Byłeś martwy, jesteś żywy. Posłuchaj. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Jezusem, własno, to nie jesteśmy. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Jesteś żywy. Żywy. Byłeś martwy, umarłeś przez upadki, a jesteś ożywiony w Chrystusie. Nie możesz sam siebie traktować jako osobę półżywą, półmartwą. Nie możesz. Słuchaj, do ludzi, którzy traktują siebie w ten sposób półżywi, półmartwi, oni są żywi, tylko oni na przykład mają mentalność taką, że traktują się półżywi, półmartwi, to grzech przychodzi i do nich wchodzi jak do siebie. Rozumiesz o to chodzi. Grzech do takich ludzi, to przychodzi, nie ja że nie ma problemu, jestem tutaj. Grzech jest hamski, grzech jest ordynarny. Grzech przychodzi, po prostu się u ciebie rozgaszaszam. No nie ma problemu, no. Grzech przychodzi do człowieka, który uważa się za troszkę martwego. Bo człowiek żywy w ogóle nie bierze pod uwagę grzechu. Ja, nie wiem, czy. Ja, ja ci pokażę, na czym rzecz polega od strony praktycznej. Nie wiem, jestem facetem, więc się swoje. w swojej Kiedyś jak się nawróciłem do Boga, ja nie rozumiałem tych dwa rzeczy. I ja uważałem, że się muszę stać. A że w starym życiu jak byłem erotowany porobami. to jak ja spojrzałem na jakąś kobietę, to ja natychmiast byłem oskarżony, że ja zgrzeszyłem. Wiecie, jak ja się nawróciłem, byłem w więzieniu. Tam było wszędzie pełno zdjęć pornograficznych. Gdzie nie spojrzałeś, tam zdjęcia porontaliczne, bo rozklejane Ja się nie widziałem, ja musiał chodzić po, po, po ciemku. Jak się ja nie spojrzałem, to czułem się oskarżony. O, o, o, o, o. Co masz patrzeć? Wszędzie kiszka. A potem zacząłem rozumieć, czym jest łaska. Zacząłem rozumieć, czym jest łaska. I teraz nastąpiło coś takiego, że ja musiałem tą łaskę przepracować sobie. Przepracować. A więc, kiedy mój wzrok spojrzał na kobietę i to nie było czyste i przyszła, do mnie, i przyszła do mnie pierwsza myśl. No i co? Świętoszku, nie dajemy rady. Tak? To powiedziałem coś do tej myśli po raz pierwszy. Chciałem i morę tym świetny, jak sam Jezus. A kłębiło się to we mnie, że to jest nieprawda. Mój umysł chciał zwymiotować tą informację. Zwymiotować ją. Ale ja zacząłem trenować się w łasce, zaraz będę mówił, trenować się w niej. I wiecie, to do pewnego momentu. kiedy spojrzałem na kobietę i pierwsza wejścia, taki miała duży dekort. Pierwsza wyjść Chyba jej siła. <laughs> siła. wiecie, Co się stało? Coś ze mnie wypłukało. Formułę pożądliwości. Wiecie, co to było? Łaska. To ona zaczęła pracować. Święty Paweł mówi, nie ja pracowałem, lecz łaska. Łaska! Jego siła zaczęła wypłukiwać te rzeczy we mnie. Ale ja musiałem zrobić krok na tak zwanego zimnego indyka. Wiecie, co to jest zimny indyka? Tak się narkomana wyprowadza. Jak chce się go szybko wyprowadzić z narkotyku. Po prostu mu się nie podaje narkotyku, bo się zamyka na klucz. Okay? Po takiej akcji na zimnego indyka, jak po kręgosłupik się powygina przez 3 doby, on jest wgierny w chiński paragraf, rozumiesz? Tylko wodę mu podajesz, wiesz, nie? Wiesz, jak tam? Już w życiu nie wezmę. Naprawdę? Porządku. Albo alkoholika. Z alkoholikiem jest trochę inaczej, przecież szakam przykurz te do sznerego. Przykujesz go, proszę się wodę podajesz. Napierzenie, że Na silnego indyka, nie? bez znieczulenia. Ja bym chciał bez znieczulenia podjąć pewne ryzykowne kroki. Ale! Gdzie główny punkt zaczepienia? Jestem? Żywy! A więc to, co mnie teraz dotyka, jest absolutną nieprawdą, ponieważ ja jestem żywy! No żywi nie mają pożądliwych myśli. A że jestem żywy, to nie ma. A mój ojciec mówił, nie, no przecież, proszę Cię, no bądź, no bądź uczciwy. Masz porządliwych myśli, nie? Masz! Nie! Ponieważ mi się Bogu! Jestem piękny dla Niego! uznał mnie za pięknego i za wspaniałego, a więc nie mam, nie mam, nie mam. Coś Ci powiem, wielu ludzi słysząc tego rodzaju nauczania, podejmuje decyzję, że będą trwali w swoich grzechach, w ich bardzo swobodzi. Coś Ci powiem, to jest herezja. Powiem Ci na czym rzecz jak na czym rzecz polega. Realne przyjmowanie zrozumienia o tym, że jesteś żywy, doprowadza do tego, że grzech przestaje nad Tobą panować. Wszystko inne to jest fikcja. To jest system ucieczki od rzeczywistości. We mnie przestały panować grzechy. Przestały, dlatego, że wprowadziłem zrozumienie łaski. Trzecim elementem to jest po pierwsze jestem, byłem martwy, po drugie jestem żywy, po trzecie jestem zbudzony do panowania. To jest główny zamysł Boga. Człowiek, który zaczyna rozumieć fundament łaski, rozumie, że Bóg powołał go do panowania. Wiesz, do czego Cię Bóg powołał do panowania? W ogóle, jak Ty Mu się spodobałeś, tak, to On dał Ci koronę, powiedział, podobasz mi się moja piękna, Podobasz mi się. Wiesz, wiesz jak król mówi, podobasz mi się, to znaczy, że zostajesz królą. To jest bardzo proste. Jak król mówi, podobasz mi się, zależy mi na Tobie, jesteś piękna, to za tym idzie korona. Tak? Powołany do parowania. Rozwój w łasce polega na tym, że wchodzimy w miejsce parowania. Parowania. Chrześcijanie, którzy nie parują, to chrześcijanie, którzy nie rozumieją łaski. Chrześcijanin rozumiejący łaski, to chrześcijanin, który wchodzi w parowanie. Ponieważ człowiek, który jest kochany, tak? Nie posiada deficytów, nie posiada braków, nie posiada luk, tak? to on zaczyna panować. Coś ci powiem. Dzisiaj, gdybyś dostał 10 milionów dolarów, to byś tak usiadł, powiedział 10 milionów dolarów właściwie, co, co tu robić? Co tu robisz dalej? Nie, co robić? Okazuje się, że otrzymanie 10 milionów dolarów w wielu przypadkach może totalnie przenicować człowieka. Okazuje się, że człowiek żył po to, aby zarobić, aby, aby się wzbogacić, aby coś zbudować. Teraz ma 10 milionów dolarów, żeby się nie musi nic robić, a, a nie jego dzieci, nie w ogóle nic. Jakieś lokalnie sobie może poszukać. Teraz pytanie, co zaczyna człowiek, który ma 10 milionów dolarów robić? Powiem ci, jeżeli jest mądry, to zaczyna panować. To zaczyna te pieniądze tak, wprowadzać do obrotu i zaczyna panować. Panowanie, panowanie, panowanie. To zaczyna panować. Jesteśmy powołani do panowania przez to, że Bóg okazał nam łaskę. Do panowania wraz z Chrystusem ten prezent. Na Bóg. To nie jest panowanie, jakieś takie sobie, że teraz panuje z Chrystusem. To jest panowanie chrystusowe. Panowanie chrystusowe. A więc zrozumienie łaski wprowadza nas w miejsce tak? świadomości, że panujemy wraz z Chrystusem. Ja się pytam, jak zaczynasz nazywać teraz problemem? Czy problem dalej dla Ciebie stanowi problem, czy on zaczyna być jedynie miejscem, którym, nad którym masz wziąć autorytet? Ja widząc problem jakiś jakikolwiek dzisiaj, to ja patrzę na ten problem, no ok, jest problem, jest to problem, tak? Ale ten problem nie stanowi dla mnie żadnego buforu. Nic nie stanowi dla mnie, to jest jakiś problem. Różne są problemy, do różnej natury. Ale ja, będąc człowiekiem łaski, wiem, że to jest coś, nad czym mam zarządzić i to cały biznes. Ja nie mam wątpliwości, ja nie mam takich myśli, no pewnie coś tam Bóg to robi, uda się, nie uda, chodzę, proszę Ciebie, jak głupi wokół problemu, o, ciekawe, co Pan sobie pomyśli, a czy on pomyśli w ogóle, a może do Pana, to zobaczy czy robi, nie mówię. Tak nie robi człowiek łaski. Człowiek łaski, człowiek świadomy, patrzy na problem. Okej, okay, no, to no, muszę na życie w ogóle, wiesz o co chodzi? Zapanować, tak? to może być trudne, to może być ciężkie, to może w ciebie uderzać, rozumiesz, to może być naprawdę silny problem, ale ty z mentalnością tego, że ty się podobasz Bogu, że Bóg jest po twojej stronie, że Bóg cię kocha, tak, że Bóg nie jest autorem tego problemu w ogóle, bo przecież On nie daje swojej uplugnienicy, proszę ciebie, miny do łóżka, no, czujesz klimat? To nie jest jakiś dziwny saper, który przychodzi do łóżka z miną. Masz minę, mi się, kochana, połóż tę pod głowę przed Ciebie, rozerwij się na tramę. To nie jest ten Bóg, to nie, to nie Bóg, to nie to jest, tak? Kocham Ciebie, podobasz mi się, piękna moja. Boże, problem. Piękna moja królowa. Machnij perłem. Zacznij machać perłem na. Wmachnij perłem. Rozumiesz? Po co masz te perło? Podnieś się, Królowo! Podnieś się, miła moja, podnieś się! Rozumiesz? To jest to, jest to. człowiek łaski tak funkcjonuje. Dla łaski to nie jest kłopot. Kłopot to nie kłopot dla niego. Tak on jest kłopotem w naturze swojej, ale Ty jesteś ponad tą naturą. Sal 13,8. Zobacz. Sal 13,8. Czytamy zaraz po tym słowie. Sal 13,8. Źle. <Ky> Źle kochani. Chyba 113. Na przykład, na Tak. Nawet od siódmego Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmierci. Zobacz. Spotykasz się z Bogiem, jesteś nędzarz i ubogi. Jesteś podniesiony z prochu, tak? Podniesiony z prochu wywyższony ze śmierci, czyli wyjęty. I teraz podkaj, na tym pułapie mnóstwo chrześcijan zostaje. Podniesiony z prochu, wywyższony ze śmierci. O, dziękuję, bracie, że idziesz do nieba. Aleluja. Ale ósmy werset. Po co ich podniósł z prochu? I po co ich wywyższył ze śmierci? Po co? Aby posadzić go z książętami. Jego zamysł. Wiecie, że numeryki, które są w tym psalmie, nie są namaszczone. Psalmista nie numerował tego. Wiecie o tym? Po prostu. To sobie ponumerowali ludzie później. To Ciebie werset pierwszy, halleluja, w Cię, Pana, Nie. To jest pieśń. Wiersz. Śpiewany wiersz. pieśń Okej? Okay? I psalmista, tak naprawdę, on śpiewał tą pieśń natchnienia Ducha Świętego i on śpiewał ją w całości. Podnosi nędzarza z bo Bóg Jego wywyższa ze śmierci, aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego. On tak to śpiewał, ten psalmista. Podniesienie Boże, narodzenie z Bożego Ducha, to podniesienie Boże, ma jeden cel, aby posadzić człowieka z książętami, a więc człowiek łaski musi mieć świadomość bycia królem. Bycia królem, królem. Ja wiem, że ten system, w którym my jesteśmy, kochani, to przeorał nam głowy. My żyjemy w chorym systemie, ten system jest chory. W tym kraju jest wszystko chore, rozumiecie? Chora ekonomia, chora polityka, tak? Chore społeczeństwo, chora kultura. To o tym wczoraj mówiliśmy, wiecie słowo kultura, ma swoją podstawę w słowie kult. Ktoś mówi, ale w takiej kulturze się wychowałem. Ja mówię, za tym stoi demon, nie? Mówię, to jest kultura katolicka. jest taki demon. Kultura protestancka, mówię, demon. Na kulturą zawsze stoi jakiś temat. Jakaś zwierzchność. Nadkładano nam do głów różnych bzdól. Ale prawdą jest to, jak weź się zagłębi teraz w siebie. No człowieku, każdy z nas, każdy z nas od dziecka chciał panować. No weź zobacz, na jakimś odcinku. Zawsze chciałeś panować nad czymś. Nawet wprowadzając jakieś marzenia swoje, pragnienia swoje, da, to zawsze byłeś panem tych marzeń, panie, panem tych pragnień, zawsze chciałeś panować, zawsze tak miałeś, bo to jest normalne. Po co on Cię potknął, aby Cię posadzić z książętami? Łaska, zrozumienie łaski, to jest świadomość bycia królem. Ja wiem, że demokracja, bo to jest demokratyczny kraj, demokracja jest piekła, demokracja nie pochodzi od Boga, demokrację diabeł wymyślił, demokracja, co to za głupota jest? Boże, za była monarchia zawsze i do końca, monarchia, Yahweh królem, rozumiesz o to chodzi? Yahweh królem, jaka demokracja, wybierzcie sobie Boga, ludzie przychodzą do mnie, Niech się tak to ja jestem tolerancyjny, ja weź wstać twoją tolerancję. Ja nie jestem wcale tolerancyjny. Musisz się narodzić Bożego Ducha, musisz bo się wykończy.